Kiedy w 2000 roku na ekrany kin trafił niskobudżetowy horror science fiction zatytułowany Pitch Black, chyba nikt nie spodziewał się wielkiego hitu. Właśnie tam pojawiła się po raz pierwszy postać charyzmatycznego Richarda Beery Dicka, bezwzględnego mordercy obdarzonego darem widzenia w ciemności, który czyni go niezwykle groźnym przeciwnikiem. Klaustrofobiczny i mroczny klimat oraz bardzo interesująca, niejednoznaczna postać głównego bohatera zaowocowały tym, że ta dość niepozorna produkcja szybko zyskała uznanie zarówno widzów, jak i krytyki. A Riddick zyskał ogromną popularność. Popularność, która zaowocowała w 2004 roku świetnie przyjętą grą wideo Ucieczka z Butcher Bay oraz filmem Kroniki Riddicka. Kroniki zaskoczyły widzów zmianą stylistyki, z kameralnej i gęstej opowieści w epicką i mimo, że nadal dość mroczną, to mocno wygładzoną space operę. Krytyka film zmiażdżyła, a widzowie się podzielili, co przy słabych wynikach finansowych zaważyło na planach dalszej kontynuacji. I choć Riddick wrócił w kolejnej grze wideo oraz filmie rysunkowym, na produkcję kinową przyszło nam czekać aż 9 lat. Akcja nowego filmu przenosi nas kilka lat po finale Kronik. Riddick jako Lord Marshal jest znudzony tronem. Gubiąc czujność lub może wykorzystując pierwszą okazję, by ruszyć po przygodzie, daje się podejść zdrajcom, i kończy pozostawiony na śmierć na wyjątkowo nieprzychylnej planecie. A potem pojawiają się dwie konkurencyjne, polujące na niego grupy łowców głów oraz potwory, które nie będą wybierać, kto stanie się ich pożywieniem w pierwszej kolejności. Opis fabuły oraz trailery wyglądały jak dopieszczona pod względem wizualnym wersja Pitch Black. Ale choć nowy Riddick pod wieloma względami pierwszy film przypomina, to nazywanie go remakiem byłoby sporym nadużyciem. Mam wrażenie, że cała opowieść została dość wyraźnie podzielona. Na początku otrzymujemy historię Riddick kontra Planeta. Jego spryt, instynkt zabójcy oraz wola przetrwania w starciu z naturą. I ta część, podbudowana bardzo zgrabną sceną prezentującą Riddicka jako Lorda marszala, przypomina mi prozę Roberta E. Howarda. Nie chodzi mi tylko o motyw zdradzonego króla, który aby przetrwać musiał budzić swą dawną barbarzyńską dzikość, wyjęty żywcem z opowieści o Cymeryjczyku. Także sceny takie jak nasz ostatni Furjanin upozowany na Szwanceneggera w finale Konana Barbarzyńcy podsuwają mi takie tropy. Wypada to wszystko naprawdę ciekawie i wiarygodnie, a ku zaskoczeniu wielu okazuje się, że Vin Diesel jest w stanie uciągnąć na swych barkach cały film. Ale w części drugiej faktycznie wszystko zaczyna zmierzać w kierunku powtórki z Black. I choć akcja przyspiesza, to film stopniowo trochę traci, a samo zakończenie jest już dość mocno przewidywalne i niestety poprzedzono wyjątkowo głupim rozwiązaniem fabularnym. Winą za taki stan rzeczy obarczałbym dwa czynniki. Po pierwsze niewykorzystany potencjał postaci. Co dziwi, tym bardziej, że wiarygodnie nakreślona psychologia bohaterów była wyjątkowo udanym elementem pierwszego filmu. Tutaj obie ekipy łowców nagród stworzono na zasadzie przeciwieństw i tarć pomiędzy nimi, ale wynika z tego relatywnie niewiele. Za karygodne uważam poprowadzenie wątku Pani Snajper jedynej kobiety na ekranie, która z interesująco zapowiadającej się postaci zamienia się we wzdychającą do Riddica Lalunię i staje w centrum bodaj najsłabszego żartu w całym filmie. I tu dochodzimy do drugiego problemu. Dość ciężko poprowadzonych dialogów. Nie raziły mnie monologi Riddica w pierwszej części filmu, ale później zostajemy uraczeni mnóstwem one-linerów, żarcików i dialogów rotem z akcji klasy B. I tu niestety poziom jest różny. Sceny udane, jak scena pierwszego otwartego spotkania Riddicka z słowcami głów przywodząca na myśl spotkanie ekipy Kelego z dowódcą Tygrysa w złocie dla zuchwałych, sąsiadują z kompletnie chybionymi, jak choćby słabo poprowadzona i przeszarzowana scena przesłuchania. Jako fan uniwersum podchodziłem do nowego filmu z nieufnością. Wszyscy znamy zbyt wiele przykładów na to, że takowe powroty często okazują się porażką. Ale moim zdaniem mimo wszystko Riddick zaliczył powrót w niezłym stylu. Twórcy, mam wrażenie, chcieli pogodzić oczekiwania fanów, którzy domagali się powrotu Riddicka, bezwzględnego łowcy, a nie zbawcy światów, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości wydarzeń. I idąc w kierunku pomysłów, Speech Black osiągnęli trochę efekt jak przy ribucie, dzięki czemu film spokojnie może trafić także do osób, które z Riddickiem nie miały nigdy wcześniej do czynienia. Ogólnie nie jest to kino rewolucyjne, ale porządnie zrealizowane, Bo chyba nie wspomniałem o tym, że wizualnie film wygląda bardzo dobrze i wyjątkowo przyjemny w odbiorze B-klasowe kino science fiction. Nic więcej i nic mniej. Mam nadzieję, że film się sprzeda i na kontynuację z prawdziwego zdarzenia nie przyjdzie nam długo czekać. Can you take me home?